Jest siódma tu, program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry jest już w Sejmie. Dokument zawiera łącznie 51 zarzutów. Sławomir Cęckiewicz wygrywa sądowy spór o dostęp do informacji niejawnych. Nie oznacza to jednak, że będzie miał wgląd do państwowych tajemnic. Zwrot w sprawie toru Poznań. Inspekcja Ochrony Środowiska zawiesza swoją decyzję. Obiekt będzie otwarty. 51 zarzutów, 117 dowodów i 250 stron. Tak wygląda przedstawiony w Sejmie wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości rządu PiS Zbigniewa Ziobry. Jakie będą kolejne kroki to wyjaśnia Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. On idzie do marszałka Sejmu. Służby prawne marszałka Sejmu go weryfikują. Ewentualnie jeżeli trzeba uzupełnić to oczywiście jest uzupełniane. Później on wędruje do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i zajmuje się już nim na posiedzeniach zamkniętych. I na końcu ewentualne głosowanie w Sejmie. Do postawienia Zbigniewa Siobro przed Trybunałem Stanu potrzebna jest większość trzech piątych głosów. Koalicja rządowa taką nie dysponuje, opozycja na pewno w tej sprawie nie pomoże. Zdaniem Janusza Kowalskiego Sprawa i Sprawiedliwości celem wniosku jest odwrócenie uwagi od problemów, z którymi boryka się dziś rząd. Wtedy, kiedy służba zdrowia upada, wtedy, kiedy szaleją wysokie koszty energii, wtedy, kiedy 60% Polaków chce odejścia Tuska. Ta fatalna ekipa zajmuje się kim? Oczywiście zbigniewem Ziobro. Wśród zarzutów 25 sformułowanych we wniosku dotyczy popełnienia deliktów konstytucyjnych, a 26 przestępstw pospolitych. Zarzuty w części pokrywają się z tymi, jakie Zbigniewowi Ziobrze zamierza przedstawić prokuratura. Sprawa Trybunału Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości wróci w rozmowie z gościem jedynki. O 15 będzie nim marszałek, senior poseł PSL-u Marek Dziękuje Jeden wyrok, dwa różne stanowiska. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cęckiewicz żąda przywrócenia dostępu do informacji niejawnych po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ten we wczorajszym orzeczeniu oddalił skargi kasacyjne kancelarii premiera w sprawie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa dla Cęckiewicza. Mimo wyroku, że w BBN-u wciąż nie ma dostępu do najpilniej strzeżonych pa pa państwowych tajemnic. Dlaczego są inne przeszkody, mówi rzecznik ministra, koordynatora służby specjalnej. Jacek Dobrzyński przypomina, że nadal toczy się postępowanie. Karne dotyczące Cęskiewicza. Prezydent Karol Nawrocki napisał w mediach społecznościowych, że wyrok to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogudzki podkreślał z kolei, że to gigantyczna porażka służb zaangażowanych politycznie. Dzisiejsi rządzący próbują prowadzić jakieś polityczne vendety, polityczne wojny. Problem w tym, że oddalenie skarg kasacyjnych automatycznie nie przywraca dostępu do informacji niejawnych szefowi BBN-u w związku z prowadzonym wobec niego kontrolnym postępowaniem sprawdzającym. Tak w liście do Zbigniewa Bogudzkiego napisał, Minister Tomasz Siemoniak, szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślał z kolei, że to służby decydują, kto ma dostęp do informacji niejawnych. Pan Cenckiewicz nie ma dostępu do wszelkich danych, które mają klauzulę tajne, ściśle tajne. Słowa Mirceńkiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych za ujawnienie dokumentów dotyczących planów Warta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dobre wieści dla kierowców. Benzyna i diesel będą dziś tańsze. Litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 8 groszy, to o 8 groszy mniej niż wczoraj. Dw 98 będzie kosztować 6 zł i 61 groszy, o 18 groszy potanieje olej napędowy. Za litr kierowcy zapłacą dziś maksymalnie 7,23. A będzie jeszcze taniej, twierdzi minister energii Miłosz Motyka. Sytuacja uległa uspokojeniu i te ceny są z dnia na dzień niższe. W kolejnych dniach też powinna być obniżka. A jak Błogorząd będzie regulował ceny benzyny? Tego nie wiemy. Na pewno do końca kwietnia będą obowiązywać obniżone stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. To są aktualności jedynki. Jest zwrot w sprawie toru Poznań. Jedyny obiekt tej klasy w Polsce decyzją głównego inspektora ochrony środowiska w środę został zamknięty po skargach okolicznych mieszkańców na hałas. Po odwołaniu i interwencji ministra Transportu decyzja została zawieszona. A to oznacza, że zaplanowane imprezy i zawody odbędą się zgodnie z harmonogramem. Decyzja Inspekcji Ochrony Środowiska nie została unieważniona, a odroczona. Zarządca toru zaskarży ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prezes Automobil Klubu Wielkopolski, Bartosz Bieliński, wskazuje, że tor służy nie tylko użytkownikom aut i motocykli. Ten obiekt też jest dla kolarzy, biegaczy, wrotkarzy. Na torze Poznań ćwiczą też służby. Szkolimy oficjantów na motocyklach, w samochodach. Szkolimy społeczeństwo z poprawnej jazdy z tym samochodem. Od 2012 roku do urzędników trafi kilka kilkaset skarg na hałas z toru wyścigowego, który działa od ponad pół wieku. Maciej Szefer, Polskie Radio. Trwają prace nad nowym wyglądem godła Polski. Jak pisze Rzeczpospolite, usunięte zostanie cieniowanie wokół sylwetki orła, mają pojawić się prześwity w koronie, złote mają być całe nogi, a nie tylko szpon. Dziennik, powołując się na heraldyków, twierdzi, że uporządkowania wymagają także inne kwestie. Przede wszystkim według specjalistów, zamiast słowa herb, występującego w ustawie konstytucji, powinno być słowo godło.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 Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Udany powrót Igi Świątek na światowe korty. Najlepsza polska tenisistka 3,5 i tygodnia temu rozegrała ostatni mecz. To była porażka z Magdą Linet w Miami. Od tamtego czasu rozstała się z trenerem Wiłem Fiset, zatrudniła Franciszko Rodzia i trenowała z Rafaelem Nadalem na Majorce. Wczoraj rozpoczęła sezon na kortach ziemnych. W drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie pokonała Niemkę Laure Ziegermund 6-2, 6-3 i zameldowała się w ćwierćfinale. Kobiecy turniej trwa w Stuttgarcie, a w Monachią rywalizuje Tenisiści. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson też są w ćwierćfinale, ale rywalizacji deblowej pokonali w pierwszej rundzie austriackich tenisistów Lukasa Midlera i Aleksandra Ellera. Barcelona i Real Madryt poza Ligą Mistrzów. We wtorek Katalończycy pożegnali się z tymi rozgrywkami, ustępując miejsce Atletico Madryt. Wczoraj Real nie dał rady wyeliminować Bayern Monachium. Bawarczycy znów wygrali, tym razem 4-3 i w półfinale zmierzą się z Paris Saint-Germain. W drugiej parze półfinałowej mamy Atletico z Arsenalem Londyn który zremisował ze Sportingiem Lizbona 0-0 do 0 i awansował dzięki zwycięstwu sprzed tygodnia 1-0. do 0. Półfinały pod koniec kwietnia. Unii Opole wygrało z BKS Bielsko-Biała 3-1 w pierwszym meczu o trzecie miejsce Ekstraklasy Siatkarek. Najlepszą zawodniczką spotkania została przyjmująca gospodyń Hanna Helwig, zdobywczyni 18 punktów. Bartłomiej Dąbrowski, trener Opolanek, przyznaje, że ten mecz nie toczył się pod dyktando jego zespołu źle zaczęliśmy pierwszego seta. Byliśmy bardzo spięci i nie byliśmy sobą. Od początku meczu nie byliśmy sobą i, i cieszę się, że z akcji na akcję od drugiego seta zaczęliśmy wracać do lepszej gry. Dużo błędów z jednej, z drugiej strony. Bardzo emocjonujący mecz to na pewno, ale jestem przekonany, że jeden, jak i drugi zespół mogą grać na wyższym poziomie. Wczoraj zaczęła się też rywalizacja o złoto w Lidze Siatkarek. Pierwszy mecz finału dla obrończyn tytułu. Deweloper z Rzeszów pokonał Budowlane Łódź 3 do 0.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 Zachmurzenie na ogół będzie dziś duże. Rano, szczególnie na północy, możliwe są gęste mgły, a w dzień w całym kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na wybrzeżu przez 13-16 w przeważającej części kraju, aż po nawet 18 miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowane naciśnienie ciśnienie waha się na barometrach. W Warszawie teraz 1007 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy Kości Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor, firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Jedynka. Polskie Radio. Reklama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 Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam. Program pierwszy, 14 minut po godzinie siódmej. Sygnały Dnia Czwartek, 16 dzień kwietnia, 106 dzień roku Do końca roku 259 dni Słońce wzeszło już o 5.37 Zajdzie o 19.36 Dzień potrwa zatem 13 godzin 59 minut Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku O 2 godziny i 48 minut A dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i minut 17 imieniny obchodzą Benedykt, Bernadetta, Cecylian, Charyzjusz, Drogo Erwin, Erwina, Felix Joachim, Julia, Kalikst, Kseniaki Hintyl Jane Lambert, Leonid Marcialis Optat, Paweł Publiusz Saturnin, Turybiusz i Urban. Wszystkiego dobrego i tradycyjne że się Państwu darzy. 15 po siódmej, Agata Kondzińska i nasz pierwszy gość. Rozmowa dnia. Gościem jest Marek Sawicki, poseł PSL-u, marszałek senior. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Który już wie, jak zagłosuje nad wnioskiem o odwołanie ministry środowiska i klimatu Pauliny Henik-Kloski? Otóż, otóż nie wie. To będzie decyzja klubu. Ta decyzja będzie nie wcześniej, jak przed posiedzeniem, czy w trakcie posiedzenia następnego Sejmu. Zobaczymy. W każdym razie w tej chwili pani minister Paulina Henin-Kloska ma duże szanse na nieuzyskanie poparcia ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego. To by znaczyło, że opozycja mebluje rząd Donalda Tuska. Nie, to by znaczyło tyle, że premier Donald Tusk też jak dobiera ludzi, niezależnie od tego, kogo mu proponują koalicjanci, to powinien jednak dokonać również po jakimś czasie oceny tych ministrów. No ale I... była rekonstrukcja w lipcu. W była rekonstrukcja, miała być głęboka. Ja przypominam, że w trakcie tej rekonstrukcji miały powstać dwa super resorty gospodarczy a tak naprawdę Ministerstwo Rozwoju i Technologii zostało podczepione lekko pod Ministerstwo Finansów, które nie ma czasu zajmować się tym ministerstwem i miał być super resort energetyki, który de facto poza przesyłem i y y y konstruowaniem programu energetyki jądrowej, też nie ma pozostałych kompetencji rozproszonych po czterech resortach. Miało być to skupione w jednym resorcie, więc ten super resort energetyki, super resort gospodarki były zapowiadane, niestety nie zrealizowane, tak jak nie dokonała się pełna rekonstrukcja rządu, tak jak nie dokonała się pełna ocena ministrów. I potem jest dziwienie, że oczywiście poparcie dla rządu sondaże jakieś tam są na poziomie 40%, negatywne nie na poziomie 50%. Oczywiście nie jest to nic nowego, bo na ogół w państwach demokratycznych rządy nie są oceniane zbyt pozytywnie, bo oczekiwania wobec rządów są zawsze wyższe niż możliwości ich spełniania. Ale mimo wszystko no, w przypadku akurat tej minister, kontrowersji było zbyt dużo i często jako PSL zwracaliśmy uwagę, że zarówno obsada lasów państwowych i zarządzanie lasami państwowymi, jak również sprawy łowiectwa, jak kwestie parków krajobrazowych, czyli szerzej rezerwatów przyrody, że nie jest to prowadzone w sposób dobry. No, jeśli wczoraj dowiadujemy się, że jedyny tor wyścigowy w Polsce zostaje zamknięty przez ministra środowiska, no to może lepiej byłoby, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć ewentualnie e, szkodliwość dźwiękową tego e, toru dla e, mieszkańców Poznania, ale nie zamykać jedynego toru. No to co, gdzie będę się ścigać? Znowu na dziko, znowu, znowu na autostradach i znowu policja ma to Tak, czytałam nawet ścigać. krytykę Sławomira Nitrasa, posła koalicji też w sprawie tego toru. No więc, a, a przecież to jest też w, w obszarze pani Pauliny Mychelnikowskiej, jeśli chodzi o Inspekcję Ochrony Środowiska. Ale jest też będzie też drugi wniosek o odwołanie ministry zdrowia. Czy tutaj też to, to Prawa i Sprawiedliwości? Czy tutaj nie, tu PSL nie też ma takie nie wątpliwości? Nie mamy bądrywości. Uważamy, że za krótko funkcjonuje jeszcze pani minister zdrowia. Natomiast ja miałem okazję uczestniczyć w konsultacjach naszego projektu naprawy służby zdrowia zgłoszonego przez mój klub. Rozmawialiśmy z panią minister, rozmawialiśmy z panem ministrem Berkiem 21 kwietnia mamy spotkanie w ramach Komisji Dialogu Społecznego, więc będzie to również z udziałem Kancelarii Premiera, a więc z udziałem rządu. Więc mam nadzieję, że po. Dobrych dyskusjach, po dobrych e, rozmowach, ten projekt będzie w Sejmie procedowany. To, po tym, co Pan mówi, Panie Marszałku, to jest tak, że z Panią Ministrą jest lepszy, lepsza współpraca e, zdrowia niż z Panią Ministrą Klimatu i Środowiska? Na razie zdecydowanie tak. Nie ma dialogu? Jeśli chodzi o reset środowiska, Pani minister Kloska od czasu do czasu kiwa głową, jak się do niej coś mówi, ale tak jakby po kiwnięciu głową zapominała, do czego się zobowiązała. Rozumiem. Proszę powiedzieć, prezydent odblokował awanse oficerskie na pierwszy stopień dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trwało to trochę, bo ponad pół roku. Jak pan czyta ten sygnał? No pół roku, wie pani, żeby przebadać życiorysy ponad 90 oficerów, to i tak zrobili to urzędnicy pana prezydenta błyskawicznie, no bo każdy jakiś tam swój dorobek ma, już tak na zupełnie poważnie. To tak jak pan prezydent nie ma prawa do oceny tych wniosków, tak samo pan prezydent nie ma prawa do oceny uchwały Sejmu w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak marszałek senior nie ma prawa do oceny wyboru posłów do Sejmu Rzeczpospolitej, tylko po prostu zwyczajnie na pierwszym posiedzeniu musi przyjąć od nich ślubowanie. Ale pan Więc... prezydent bada. No ale pan prezydent bada, dlatego, że pan prezydent ma przy sobie y, harcowników politycznych, zarówno pana Boguskiego, jak i przydacza, którzy raczej poszli do kancelarii pana prezydenta, żeby budować swoją przyszłą pozycję w ewentualnym rządzie PIS-u jeden jako premier, drugi jako minister spraw zagranicznych. W związku z tym y, wpuszczają pana prezydenta Karola Wrocławskiego na różnego rodzaju miny i w kanały, że tak powiem, y, kompetencji, które panu prezydentowi nie są przypisane. Chyba, że uprawiają falandyzację prawa i tak jak za małej konstytucji profesor świętej pamięci, profesor Falandysz, chciał poszerzyć kompetencje prezydenta Wałęsy, tak oni dzisiaj, mimo że funkcjonują w konstytucji z 1997 roku, tak jak nie mieli szacunku, kiedy przez 8 lat rządzili dla tej konstytucji, jak i dzisiaj próbują prawem kaduka poszerzyć kompetencje pana prezydenta. Wydaje mi się, że to robią to w sposób nieskuteczny, no bo już z jednego się wycofali. Czekam, kiedy wycofają się także z tej kwestii związanej z trybunałem, bo inaczej się tego naprawić nie da, jeśli się nie dokona wymiany. I no ale oczywiście... pan prezydent widzi tam spór kompetencyjny i e, uważa, że jest spór pomiędzy parlamentem a Pałacem Prezydenckim i będzie to badał Trybunał Konstytucyjny Bogdana Ale, ale spór kompetencyjny wobec ustawy <śmiech> czy wobec konstytucji bo nie bardzo, nie bardzo rozumiem, bo jeśli wobec konstytucji, no to sporu kompetencyjnego nie ma, bo konstytucja jasno wyznacza rolę Sejmu w tej sprawie i konstytucja w ogóle nie mówi w tej sprawie o żadnej roli prezydenta. Rola prezydenta do powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego została przypisana niejako dla podniesienia rangi zawodu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Żeby ślubowanie nie odbywało się, a mogło się odbywać w Sejmie, tylko żeby po, po, po przyjęciu uchwały, bo przecież wielu wybieramy urzędników państwowych, chociażby szefa IPN-u czy, czy, czy Rzecznika Praw Obywatelskich i oni ślubują nam przed Sejmem. Więc równie dobrze e, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego po wyborze mogliby takie ślubowanie składać przed Sejmem. W ustawie zapisano, że dla podniesienia rangi niejako tej funkcji robią to ślubowanie przed panem, wobec pana prezydenta. No. Ale... I wszystko. I, i, i, I jeśli pan prezydent tego ślubowania nie przyjmuje, choć nie jest określony dokładnie czas, mówi się niezwłocznie, no to sejm zastosował, marszałek sejmu zastosował tą procedurę jakby konstytucyjno, a nie ustawową. Tak, ale rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi, że minęło zaledwie kilkanaście dni i sędziowie nie wytrzymali ciśnienia. Rzecznik prezydenta nie jest wykładnią konstytucji, a Trybunał Konstytucyjny, któremu pan prezydent zadał pytania w sprawie skargi PiSu na własną uchwaloną ustawę, odesłał te pytania i odesłał tą skargę z powrotem do pana prezydenta, więc Trybunał Konstytucyjny, który od dawna Trybunałem nie jest ze względu na różne wady w zakresie powoływania sędziów tego Trybunału, dziś Dzisiaj no, uchyla się od orzekania yy, i zostawia to panu prezydentowi. I yy, wspomniał pan o przyszłym rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Czy to może być rząd PSL-em? Bo takie, yy, taką wyobraźnię ma na przykład była premier Beata Szydło. Szydło. Yy... Pani premier Beata Szydło ma duży poziom wyobraźni. Zresztą Beaty w PiSie to maja. Ja pamiętam panią Beatę Mazurek, która również z wtedy chyba właśnie z Beato Szydło, będąc razem w komitywie jako rzecznik PiSu, próbowała wyeliminować polskie stronnictwo ludowe z Sejmu, życia politycznego. Dobra rada dla pani premier Beaty Szydło. Niech się zajmuje swoim środowiskiem politycznym. PSL Niech zostawi w spokoju. Tu postawimy kropkę. Gościem jest Marek Sawicki, poseł PSL, marszałek senior. Ja Państwa zapraszam na naszego radiowego YouTube'a. Proszę z nami zostać. 25 minut po godzinie 7. Program pierwszy Polskiego Radia. Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, będzie naszym kolejnym gościem w rozmowie dnia o 8.15. Natomiast my przypominamy, szanowni państwo, dziś, dziś o godzinie 16 specjalne wydanie Ekspresu Jedynki prosto z... Sopotu. Zaprasza Karolina Rożej. Warto tam być, szanowni państwo, tak jak mówiła Karolina, że nie ma się co wstydzić, jeśli państwo będą w pobliżu, bo mamy takie wyjątkowe, jedynkowe gadżety premierowe, te z grafikami Andrzej rysuje, że warto tam być. Znajomni pytają, w jaki sposób można zdobyć ten kubek wyjątkowy. Kubki są naprawdę świetne, świetne. W jaki sposób zdobyć? A no, pojechać do Sopotu. Karolina będzie miała tyle kubków, że dla każdego wystarczy. No, 26 po. Nie, wiesz, w piosence smuteczek. To nie będzie smuteczek. Szanowni Państwo, smuteczek na pewno na Państwa twarzy nie zagości. Dziś po godzinie 16 to jest kolejny przystanek na trasie urodzinowej radiowej jedynki, bo tak, w poniedziałek dworzec centralny prosto z Warszawy. We wtorek Kasprowy Wierch, Roman Jarek tam Państwa witał. O 12.00 wczoraj Karol Surówka, no i właśnie dzisiaj Sopot. Co takiego wyjątkowego Sopot jest po prostu cudny, jest mnóstwo kulturalnych wydarzeń, są koncerty, gdzieś, gdzie można bywać. Dlatego też Sopot jest takim miejscem bardzo urokliwym, bardzo urokliwym, a teraz właściwie jest, no nieomalże, kulturalną stolicą północy. No i właśnie dlatego wybór padł, między innymi dlatego wybór padł na Sopot, bo by stał się tym kolejnym przystankiem na naszej trasie. Pan bywał? Bywałem, choć większym fanem Gdyni jestem. Nie, ja, no proszę pana. Znam i Gdynię, znam i Gdańsk, znam i Sopot. I co by pan wybrał, gdyby pan miał strzelić? Chodzi o cenę akademików. O, uf, uf, proszę pana. <laughs> Ale proszę pana, Sopot polecam panu, bo tu cały czas wspominamy. 85. Ja byłem w Sopocie w 95. Na takim festiwalu, nieistniejącym już w Marlboro Rocking Festival. Hmm. Proszę pana, no. szwagier remontuje mieszkanie w Sopocie. Czekam. W samym roku miało być oddane. Pan jedzie do roboty, pomoże, a nie. Ale to proszę pana, on tutaj jest. A tak, no, a pan na, na chleb zarabia głosem, a nie... Tak się zdaje. Redaktorze, dziś Światowy Dzień Głosu. I o ten głos trzeba dbać, szanowny panie. A to pan mi imputuje, że głową już nie? Pan znowu mi z tym imputuje, a nic panu nie imputuje. Nic, proszę pana. Pan nie wie, że w ogóle w moje szczere chęci ostatnio. Nie wiem, co się zmieniło po tym Budapeszcie. 730. Krót aktualności, Paweł Zieliński. Paulina Henning-Kloska ma duże szanse na nieuzyskanie poparcia ze strony PSL-u podczas głosowania nad jej odwołaniem. Taką deklarację złożył w jedence poseł ludowców, marszałek senior Marek Sabicki. Powiedział też, jakie zarzuty wobec ministra klimatu ma jego środowisko. Obsada lasów państwowych i zarządzanie lasami państwowymi, jak również sprawy łowiectwa, jak kwestie parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, nie jest to prowadzone w sposób dobry. Sławomir Cenckiewicz wygrywa sądowy spór o do dostęp do informacji niejawych nie oznacza to jednak, że będzie miał wgląd do państwowych tajemnic. Pan Cynckiewicz nie ma dostępu do wszelkich danych, które mają sklauzulę tajne, ściśle tajne. Środowisko prezydenta krytykuje postawy koalicji wobec szefa BBN-u. Rządzący próbują prowadzić jakieś polityczne wendety. Minister energii ma dobre wieści dla kierowców. Litr 95 będzie dziś o 8 groszy tańsze niż wczoraj, a olej napędowy o 18 groszy na horyzoncie jeszcze niższe ceny. Sytuacja uległa w uspokojeniu. W kolejnych jak też powinna być obniżka. Zwrot w sprawie toru Poznań Inspekcja Ochrony Środowiska zawiesza swoją decyzję, obiekt pozostanie otwarty. Ten obiekt też jest dla kolarzy, biegaczy, wrotkarzy, szkolimy zlicjantów na motocyklach, samochodach. Tor został zamknięty wczoraj po skargach okolicznych mieszkańców na hałas. Mimo początkowej zwłoki rozkręcają się prace nad zmianami w wyglądzie polskich symboli narodowych. Rzeczpospolita ustaliła, że projekt ma być znany w najbliższych miesiącach. Wiadomo, że orzeł będzie miał usunięte cieniowanie, będą prześwity w koronie, złote mają być całe nogi, a nie tylko szpony. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o ósmej. Pogoda. Światowy dzień głosu. Przypominam, szanowni państwo, pani Justyno, panie Pawle. Dziękujemy za to przypomnienie. Tak, świetnie. Musimy dbać o to. Dbać, Musimy. Dbajmy. Tak, to prawda. I dbamy. Słuchajcie, co by byśmy robili, gdybyśmy po prostu nagle w tym momencie oczywiście nikomu nie życzę. A zwłaszcza sobie gdybyśmy tak stracili głos. Ale wydawca. na stałe? No wydawca na przykład, by nie? sobie poradził z realizatorem <laughs> przez chwilę. Bez nas, nie? Ciekawe. Tak czy inaczej, szanowni państwo, trzeba dbać. Bo w ten sposób już abstrahuję od tego, że. A ty dbasz? To... Słucham? A ty dbasz. A jak chyba dbasz, właśnie. Proszę pana, ostatni raz na zwolnieniu lekarskim byłem w 2019 roku. Słyszeliśmy to tak. pan w 2020 to wie pan. Więc bardzo dobrze, no ale wczoraj to, to martwiłem się o pana. Ale chyba. tu wie pan, to tak ilowo. Mhm. To w... jest sympatyczny ten Daniel Klimatyzacja wrogi on taki zawsze jest. On jest on taki tak zawsze. Może po prostu. to niech ci jeszcze stoper włączy. Tak. Nie, już, raz. To już jest nieaktualne. To Aha, już jest nie. Wiem, już wyjaśnione. się skończyło. Wyjaśniliśmy sobie. Nie będzie żadnej rekomendacji czasu. Pani Asiu, dzień dobry. Dzień dobry. Raport pogodowy z gniewna, pierwszej stolicy Polski. Temperatura dziesięć stopni, bezwiecznie, niebo częściowo zachmurzone. Sucho, choć wczoraj delikatnie pokropiło. Pozdrawiam, jedynki w rodzinowym nastroju, Joanna. Dziękuję. Panie Asiu, dzięki wielkie, to Gniezno, pierwsza stolica, Kraków, druga stolica, no i Sopot, trzecia. Tak, Dzisiaj dzieje się naprawdę. Dzisiaj Sopot, Fajnie. szanowni państwo, przypominamy, yy, nawet nieważne, że tam na wybrzeżu tylko 6 stopni będzie. Nawet nieważne, nie że pokropi, nie. najważniejsze, że będą nasi ludzie, zespół radiowej jedynki. I, I nasi słuchacze. Pewnie, też. tak, tak. O właśnie, wiem, że się wybiera nasz stały słuchacz, pan Janusz z Gdyni, się wyrwie z pracy, no. Świetnie. Na Dolnym Śląsku dziś najcieplej nawet 19 stopni, najchłodniej tak jak mówiłem na wybrzeżu, 13-16 w przyważającej części naszego pięknego kraju. Sporo chmur, rano szczególnie na północy, tam możliwe są gęste mgły, a w całym kraju możliwe przyrotne opady deszczu, z których należy się cieszyć, bo grozi nam susza hydrologiczna. Bo też potrzebny. Mm -hmm. Autopromocja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 Autopromocja. 22 139 22, 02 Państwo w każdej sprawie, także w sprawie dzisiejszych solonizantów. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy ja dobrze rozumiem imię Optat? Z jakiego to? Z kraju Optat? Tak, proszę pana. Optat. Jest takie imię. Optat. To jest z języka łacińskiego, proszę pana. E, imię oznacza upragniony lub pożądany wszystko wyjaśnię. Tak, tak, jestem taki. Jeszcze jestem mogę państwu wyjaśnić. Znaczy, zastanawiam się nad etymologią imienia drogo. Mm -hmm. Drogo? Tak jest. A wcale nie tak drogo, wiesz? Nawet no tak. taniej troszkę. Tak? tak, zaraz się dowiesz. Po pierwsze ekonomia. Ta na stacjach paliw jest rzeczywiście taniej, jak minister energii obiecuje, będzie jeszcze taniej. Tak się taniej. stało. No, a, a kiedy zrezygnują z, z tego zabiegu? Słuchaj. który sprawia, że kierowcy jednak trochę więcej w kieszeni... A, to jeszcze nie wiemy kiedy. Na Aha. razie mówimy, wiemy tylko tyle, że w nieskończoność to trwać nie będzie. Na razie do końca kwietnia, ale I... może być przedłużane. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. I dlatego Justyna będzie namawiać państwa do tego, żeby się przesiąść na dwa kubka. Do, właśnie tak. Myślałam, że może nie sprawdziłeś, z jakim tematem tu przeszłam <śmiech> jednakże że nie z paliwowym, tylko z rowerowym. Bo mamy boom na rowery, na kupno rowerów. Tak to wygląda drzwi do sklepów rowerowych się nie zamykają, tak mówią nam sprzedawcy. I ta sytuacja na polskim rynku rowerowym w ostatnich latach jest bardzo ciekawa. I tutaj wracam do tego twojego słowa drogo. Bo jest drogo, ale co ważne nie jest drożej, bo takie są dane. Bo to tak było tak, że przez długi czas rowery drożały e, rok do roku i z takimi informacjami tutaj przychodziłam. Teraz widać wyhamowanie, a nawet spadki cen konkretnych modeli. I o tym mówi Jarosław Maryczy ze Stowarzyszenia Kolarzy Zawodowych. Nie trzeba dzisiaj wydawać fortuny. Sensowo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 Dobrym wyborem będzie gravel albo rower crossowy. No i te rowery gravelowe robią teraz furorę. Znasz, to, o, wiesz o co chodzi z tymi gravel, gravelami? Lody znam. No to nie, to ja już tłumaczę. Rowery przystosowane do jazdy po szutrowych, nieutwardzonych drogach, a także leśnych ścieżkach i właśnie na nie teraz jest boom. One na platformach sprzedażowych odnotowały spektakularny wzrost liczby ogłoszeń. Uwaga, o 220% to pokazuje jak bardzo ten właśnie gravel jest teraz popularny. Od a gravel, mówi, ach, gravel bo słuchaj. To się skojarzyło z rodami tymi greżalowymi chyba. Źle ci się skojarzyło w każdym A, razie. A grylażowe są. O, zupełnie, mhm. zupełnie inaczej. Z lodami, może przejdę tutaj z jakąś historią. Teraz o rowerach e, opowiadam. A właściwie mówi o tym Kamil Szabłowski z biura pracowego Platformy Sprzedawo Sprzedażowej OLX. Tuż za nimi są rowery dziecięce, wzrost o 166% oraz elektryczne, ze wzrostem 163%. Być może w związku z rosnącymi cenami paliw Polacy zaczęli zastanawiać się nad zmianą środka transportu na bardziej ekonomiczny, a przede wszystkim zdrowszy. Najwyższe średnie koszty zakupu odnotowano w kategorii rowerów elektrycznych, które kosztują ponad 5760 zł oraz graveli, które kosztują średnio 4750 zł. No i jeszcze ciekawe dane, bo szacuje się, że w naszym kraju w użyciu jest około 9 milionów rowerów, oznacza to, że co czwarty Polak posiada rower i ta liczba z roku na rok rośnie. I co ważne, Polska należy do światowej czołówki rynków rowerowych. My jesteśmy w pierwszej dziesiątce krajów na świecie pod względem wartości tego rynku i o tym mówi Krzysztof Mrówczyński z Banku PKO. Jako kraj odpowiadamy za około 6% łącznych obrotów unijnej branży rowerowej. To nam daje szóste miejsce w Unii Europejskiej. Za około 5% unijnego eksportu. To też gdzieś koło 6-7 lokaty we wszystkich krajach wspólnoty. Jesteśmy na pewno największym producentem rowerów w naszej części Europy. Największą rolę odgrywamy jako rynek rowerowy. Ze sprzedażą na poziomie około 1-2 miliona sztuk rocznie. Jesteśmy w drugiej dziesiątce na świecie. I ciekawostka. Na koniec największym producentem rowerów w Unii Europejskiej jest Portugalia. Wiedziałaś o tym, że Portugalia? Tak. To mnie zaskoczyłeś, że wiedziałeś. My jesteśmy na piątym miejscu. Mówię ci, że... Mówię ci, że nie tylko Karolina będzie. Także Tomek Lipiński pojawił się w Ekspresie 1. Kity. Specjalne wydanie po godzinie 16.00. Wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem Czy tego chcesz, czy nie? Tomek Grypiński będzie gościem Karoliny w popołudniówce. Karola właśnie wybiera się do Sopotu, jeśli nas słyszysz, a zakładam, że tak, to weź ze sobą jakiś grubszy sweter, bo tam po 16 to ma być zaledwie 6 stopni. A teraz ile, panie Januszu? Temperatura aktualnie, uwaga, 2 stopnie, ale widziałem szron. Nie spodziewałem się, że jeszcze będzie jakiś przymrozek, ale gdzieś tam szron na szybach przy samochodach przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym był. Natomiast nie ma wiatru. No i to jest dobra informacja, nic nam nie ochładza tego powietrza, także bardzo spokojny poranek. Panie redaktorze, mam nadzieję, że dopkam się do redaktor Karoliny Rożej dzisiaj na Mąciaku w popołudniówce. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. No i ten pociąg, specjalny pociąg do Jedynki, skład specjalny, zajedzie po południu do Sopotu. Ekspres Jedynki, tak w zasadzie ekspres Jedynki Rożej. E, taką nazwę dziś przybierze stamtąd właśnie z okazji stulecia programu pierwszego polskiego radia. Nadamy popołudniówkę. Anna Zakrzewska, nasza reporterka, rozmawiała na Sobockim Molo, bo już jest, i z turystami i mieszkańcami tego miasta, co czyni je takim wyjątkowym. Czy Sopot jest wyjątkowym miejscem i dlaczego tak? Wie Pani, no on jest rozpatrywany w kategoriach kurortu. Kurort zawsze przyciąga. No, jakby wy, chociażby tak jak Państwo przyjeżdżacie z głębi Polski, z południa Polski, bliskość morza, architektura, historia i ludzie. I ludzie, tak. Ktochanie, no nie Sopot jest po prostu cudny, jest mnóstwo kulturalnych wydarzeń, są koncerty gdzieś, gdzie można bywać. Dlatego też Sopot jest takim miejscem bardzo urokliwym, bardzo urokliwym, a teraz właściwie jest no nieomalże kulturalną stolicą północy. Sama okolica jest piękna. Park, morze, świeże powietrze, sól, która tutaj płynie u nas wszędzie. Sopot jest wyjątkowym miejscem. Ja miałam to szczęście, że się w się urodziłem. Jest tutaj naprawdę gdzie spędzać. Proszę mi wierzyć, że my czasami z żoną nie wiemy, co mamy wybrać. Czy dworek sierakowskich, czy mamuszki 14, czy pójść do inkubatora. Naprawdę miejsc ciekawych jest fajnie. Odgroma. Polecam. Kocham Sopot. Sopot jest mój. Sopotu nie oddam i chcę tu żyć jak najdłużej. No to w takim razie, szanowni państwo, proszę się meldować. Po godzinie 16. Karolina Rożej na pewno państwa powita. Mm, osobiście na miejscu, ewentualnie poprzez radiodbiorniki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 już 100 lat i się tak świetnie trzyma. <grymka> Nie potrzebuje botoksu, zdecydowanie. Wpadnie do nas Tomek Lipiński. Y, artysta, legenda polskiej sceny rockowej, który już od jakiegoś czasu Sopot wybrał y, sobie jako swoje miejsce do życia i chyba mu się tutaj, tam oddycha nieco lepiej y, niż w Warszawie. No i tym jodem, przede wszystkim jodem, jodem. Y, trzeba tego jodu się nawdychać. Mam nadzieję, że Karolina go odrobinę przywiezie w jakimś słoiku. A teraz, szanowni państwo, bo Mało tych utworów z tytułem, co z potem w tytule jest. Grupa Micromusic. Music. program pierwszy i sygnały dnia. My zapraszamy już teraz na specjalne wydanie Ekspresu Jedynki prosto z Sopotu. Sopot, taki tytuł nosi ta piosenka, grupa Micro Music, zespół Micro Music, zespół radiowej Jedynki. Przywita państwa na miejscu w Sopocie. Będą widziała pani te nasze wyjątki. Naprawdę, ja się rzadko tak zachwycam, ale nasi znajomi, cały... znaczy moi znajomi pytają, no, czy... ja mam wrażenie, że pan ciągle w zachwycie. No, ja proszę pani, taki już jestem, taki już jestem. Być może to mnie trzyma przy, przy życiu. O, I tak przy czas. słuchaczach i słuchaczkach. <laughs> tak, ale to wy... Wyjątkowa, wyjątkowa stacja, wyjątkowa jedynka, która już świętuje 100 lat. Tak, w Sopocie. Nie wiem, mój syn mówił, że na Pomorzu te ceny paliw zwykle są droższe. Mhm. Ale teraz wszędzie, w całym kraju tyle samo, nie? No. Sprawdzam tak, 95,608, 98,661. olej napędowy 7,23. No to jest rzeczywiście taniej. A pan pyta. Dzień dobry, panie Danielu, paliwa tanieją. A niech mi pan powie, kiedy LPG w końcu stanieje. Cały czas trzyma się na poziomie 3,82-3,84. Kiedy to stanieje? Pozdrawiam, Jacek Spłocko. To ja obiecuję panów, że zapytamy o to ministra motyka. Minister energii będzie naszym gościem w przyszłym tygodniu, w piątek. O. I tak odbiłeś tę pałeczkę. To pytanie brzmiało, panie Danielu, niech mi pan powie, a nie panie motyka, niech mi pan powie. Odbiłem pałeczkę czy piłeczkę? Cokolwiek. Urodziny <grym> jedynki. Stulecie Polskiego Radia. A kto będzie pałeczkę odbijał po godzinie W tej sztafecie będzie Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych. Zapraszam Agata Kącińska. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 8 minut, godzina 8. Nie dam wam zobaczyć nic Znów udam, że to nagły upał Czerwieni mnie, a pasek skraca kiepski jeans Telefon dzwoni w trybie milcz I znów wam nie odpisze porę Z pozorem mi po drodze Dużo pracy dam znać ci czy naprawdę w samym środku? Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia, wracamy po ósmej. Jedynka polskie radio. Reklama. Panie Pascalu, mm? ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Patryk Bedliński. Zapraszam. Sporo korków po poranku, między innymi na S1 na trasie z Podwarpia w kierunku południowym niedaleko Dąbrowy Górniczej. Przybywa też aut na S86 na trasie z Sosnowca do Katowic. Krajowa 86 również się korkuje. Tutaj zwalniamy w okolicach Będzina, kierując się m.in. do Sosnowca. Trasa Katowice Mikołów, 81K, również ze zwiększonym ruchem. I DTS na tej drodze zwalniamy w Katowicach, jadąc z zachodu na wschód. Wjazdy do Wadowic również zespół ten północny dojazd od Zatora i ten wschodni od Kalwarii Zebrzydowskiej. Wjazdy do Nowego Sącza praktycznie od każdej strony również ze spowolnieniami. Przejazd przez Stary Sącz, wjazd od Grybowa, na trasa w Wielogłowach czy trasa od Limanowej. Korkuje się również 28 w Klęczanach na odcinku Jasło-Gorlice. Trasa 35 Świdnica-Wrocław. Tu również spory ruch pojazdów i korki możemy napotkać się w okolicach Mirosławic i Gniechowic. Wjazd do Wrocławia piątką od Bielan Wrocławskich również nie gwarantuje płynnego ruchu, a państwo ostrzegają. Krajowa siódemka, 742 kilometr w kierunku chyżnego. Tam pod górę lewy pas zamknięty. Strażacy neutralizują wyciek. Ruch kierowany przez Straż Pożarną. Bardzo dziękujemy za informację. A propos siódemki, ruch zwalnia pod Trójmiastem między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Port. Na S6 większy ruch przy węźle Kowale w kierunku południowym i na 90 jedynce trzeba zwolnić, jadąc z Pruszcza Gdańskiego w kierunku Trójmiasta. A na wiadomości od Państwa czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.